Czas na 23. odcinek w iście przepięknym, ciepłym, przedweekendowym stylu. Dzisiaj zajmiemy się paskami zebry, czekoladą oraz oho, czyli alternatywie plastikowej butelki. Po co zebrom paski? Okazuje się, że stara teoria mówiąca o zakłócaniu widzenia u drapieżników jest błędna. Paski mają chronić zebrę przed muchami, tak twierdzą kalifornijscy naukowcy. Tereny występowania zebr i miejsca, gdzie jest najwięcej krwiożerczych much najczęściej się pokrywają. Po serii badań naukowcy doszli do wniosku, że z jakiegoś powodu muchy, m.in. c.c. oraz końskie, nie lubią siadać na biało-czarnych powierzchniach. Pytanie tylko, dlaczego? Zdrowa czekolada? Jak najbardziej. Poprawia koncentrację, zmniejsza apetyt i obniża ciśnienie krwi. Jest źródłem flavanoli, czyli substancji o silnie przeciwutleniającym i przeciwzapalnym działaniu. Według badań przeprowadzonych na myszach zauważono, że poprawia u nich tolerancję glukozy, która to sprzyja zapobieganiu cukrzycy typu 2. Jest jeden szczególny rodzaj flavanoli, który posiada te dobroczynne właściwości, a nawet ma pomagać w otyłości. Pamiętać trzeba tylko, jak we wszystkim, o umiarze. Smacznego! Oho, ostatni temat. Oho ma zastąpić plastikowe butelki z wodą. Opracowany przez francuskich i hiszpańskich specjalistów od wzornictwa produkt powstaje z przeźroczystej substancji wytwarzanej z jadalnych wodorostów i glonów. Wynalazek zdobył właśnie prestiżową nagrodę Lexus Design Award na Międzynarodowych Targach Wzornictwa Przemysłowego w Mediolanie. Podobno są wystarczająco wytrzymałe, żeby móc je przewozić na przykład w plecaku. Byłyby dobrą alternatywą dla ogromnych mas plastikowych butelek, które coraz bardziej zaśmiecają większość kontynentów i oceanów. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że produkcja Oho jest około 20 razy tańsza od tradycyjnych plastikowych butelek. Dzięki temu cena sprzedawanej w sklepach wody mineralnej ma spaść. To na tyle z ciekawostek na dziś. Ja Wam życzę udanego słonecznego weekendu i pamiętajcie o drugim etapie konkursu w poniedziałek. Do wygrania miesięczny dostęp do platformy muzycznej Spotify Premium.